Rozdział 26. A bardzo pouczające, uznał Artur, gdy Slarty Bartfast skończył opowiadać. Ciągle jednak nie rozumiem, co to wszystko ma wspólnego z ziemią, myszami i tak dalej. To dopiero pierwsza część historii ziemaku, powiedział stary. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co zaszło 7,5 miliona lat później, w dniu odpowiedzi, pozwól, że zaproszę cię do mojej pracowni, gdzie będziesz mógł sam przeżyć te wydarzenia dzięki nagraniom na Wrażeniu Macie. No, chyba że chciałbyś jeszcze szybko zrobić spacerek po nowej ziemi, choć obawiam się, że jest jeszcze nieskończona. Nie zdążyliśmy nawet do końca zakopać sztucznych szkieletów dinozaurów. Potem musimy nasypać trzeciorzęd i czwartorzęd, tery kenozoiczne i... Nie, nie, nie, nie, nie, dziękuję bardzo. To i tak nie byłoby to samo. No rzeczywiście, nie to samo. Slarty Bartfast zawrócił poduszkowiec i skierował go z powrotem ku powodującej drętwienie mózgu ścianie.